Witajcie w 24 odcinku Ośmiu Gatek. Dzisiaj program będzie miał nieco inną formułę, ponieważ nie mam przygotowanego tekstu, będzie bardziej żywiołowo. A zaczynamy tematem o zabójczej technologii, później będzie o tym, gdzie kręcono Greotron, a na sam koniec konkurs, a dokładnie jego drugi etap wraz z pytaniem: 3, 2, 1. Bezsenność. Chyba z nią miał każdy z nas do czynienia w postaci po prostu takiej, że nie możemy zasnąć. Czym jest to spowodowane? Okazuje się, że możemy znać tą przyczynę za sprawą badań, które przeprowadzone zostały na Brytyjczykach. Według Wyspiarskiego, nie wiem czy tak można powiedzieć, według Wyspiarza Richarda Wismana z Uniwersytetu w Hertfordshire, Według jego badań okazuje się, że niebieskie światło, czyli światło, które jest emitowane przez tablety, telefony czy komputery, jest odpowiedzialne za blokowanie wydzielania się melatoniny, a ten hormon odpowiedzialny jest za sen. Jakie są rady tego profesora? Po pierwsze, według niego powinniśmy wchodzić do naszej sypialni czy pokoju, ewentualnie jeśli dzielimy ten pokój również z pokojem dziennym, czy jest to nasze główne pomieszczenie, powinniśmy tuż przed położeniem się spać odłożyć wszelkie urządzenia elektroniczne. Komputer, wiadomo, wyłączyć, telefon odłożyć, tablet, tym bardziej. I to powinno pomóc nam w zaśnięciu i jednocześnie przyczynić się do lepszej kondycji, lepszego zdrowia, no bo to krótki sen też ma na to duży wpływ. No i powinniśmy ogólnie poczuć sobie witalne moce, no bo w końcu mamy wiosnę. Okazuje się też, że możemy zjeść banana. <śmiech> to jest dosyć dziwne, ale okazuje się, przynajmniej dla mnie, nie wiem, tak na noc zjeść banana, no trochę... Takie to dziwne. Podobno owoc ten zawiera wspomagające sen węglowodany i minerały relaksujące mięśnie. Można spróbować, tak to spłętuje. Drugi temat dotyczy popularnego serialu na HBO, czyli Gry o Tron. Wiadomo, serial jest ten całkiem odmienny od seriali polskich i mamy tam do czynienia z różnymi lokacjami. Znaczy się po prostu widzimy różne miejsca, ale nie wiemy o tym, albo może nie wiemy, może wiecie, że te miejsca tak naprawdę mają swoje odpowiedniki, a dokładnie miejsca, gdzie zostały nakręcone w realnym świecie. Dowiedziałem się tego dzięki stronie Gdzie Wyjechać, prowadzonej przez dwójkę ludzi, anie i Marcina, którzy po prostu podróżują po świecie i możemy dzięki nim, ja potem wkleję tego linka z tą stroną pod audycją, żebyście mogli przejrzeć, bo tu są idealnie wzięte kadry z filmu, z serialu yy, i obok nich są zdjęcia tych miejsc, co jest świetne porównanie. I na przykład mamy tutaj wyspę Gozo, czyli wybrzeże koło Dawe, Daweira Bay, no, może to nam nic nie mówi, ale już na przykład takie miejsca jak powiedzmy Dubrownik w Chorwacji, czyli wiadomo te takie czerwone dachy, to już jednak jest bardziej znana yy, część. Na Islandii, bardzo dużo jest z Islandii, bo chyba tu widziałem dwa, nie, przepraszam, jedno jest z Irlandii Północnej, takie drzewa zwężające się nad drogą, też popularne yy, miejsce do różnych plenerów fotograficznych. Mamy też zamek w Szkocji, mamy również na Islandii jaskinie i na, to jest wspaniałe, że możemy pojechać w miejsca, który, które tak dużo ludzi uwielbia, bo jest dużo fanów tego serialu, a my możemy pójść i zobaczyć faktycznie te miejsca, które znalazły się w, tym, w, tym, w tych odcinkach, to jest według mnie świetna sprawa. No oczywiście, wiadomo, trzeba mieć różnego rodzaju środki na, na takie podróżowanie, ale jest to coś, co warto, warto zobaczyć. No i co? No i wkleję, wkleję potem linka. Mamy z Afryki Ait Ben Hadosu, czyli beduińską kasabę w Maroko. Dla wszystkich fanów zobaczenie tej stronki jest po prostu obowiązkowe. No i nadszedł czas na ostatni temat, czyli tak naprawdę drugi etap naszego konkursu. Teraz będzie dotyczyło pytanie odcinków wcześniejszych, czyli będziecie musieli zajrzeć trochę w inne odcinki. Dokładnie powiem wam, że chodzi o drugi odcinek dla ułatwienia. No i Podaję pytanie, odpowiedzi nadsyłajcie tak samo jak w przypadku pierwszej części na 8 gmail.com. i pamiętajcie, że najważniejszy i jednocześnie najbardziej punktowany etap konkursu będzie miał miejsce w czwartek 10 kwietnia. Dzisiejsze pytanie brzmi, w której sekundzie zaczyna się informacja o stronce archive.org właśnie tak jak wcześniej podałem w drugim odcinku możecie się pomylić o jedną sekundę na plus bądź na minus. Tu liczy się szybkość. Tu jak najbardziej liczy się szybkość, no bo myślę, że poprawna odpowiedź na to pytanie jest y, łatwa do znalezienia, weryfikacji. Liczy się więc, kto pierwszy napisze tego maila. Oczywiście drugie, trzecie osoby też piszcie. Jeszcze wam powiem, jak to wyglądało w przypadku pierwszego etapu. Dostałem cztery odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest od przedstawiciela płci męskiej, a trzy kolejne od kobiet. Powiem po imionach, no bo nazwisk nie będę podawał. Daniel odpowiedział pierwszy, potem była Milena, potem Ania, a na czwartym miejscu Simona. Najważniejsza część będzie 10 kwietnia, a wyniki 14 kwietnia, czyli dokładnie za tydzień w poniedziałkowym odcinku gatek. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o konkursie i jutro widzimy się w kolejnym, nieco, powiedzmy, symbolicznym, bo 25 odcinku Ośmiu Gatek, mówił dla Was Krzysztof Włodek. Trzymajcie się w ten piękny dzień. Życzę Wam udanego wieczoru.